Przekaz był często w mediach taki, z wypowiedzi szczególnie polityków, że będzie zakaz wędzenia, nie będzie żadnego zakazu wędzenia. Wędzenie będzie tak samo dopuszczone jak obecnie, jeżeli chodzi o ubój, na potrzeby własne nic się nie zmieni, to już decyduje rolnik ten, który prowadzi ten ubój, natomiast jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, faktycznie wędzenie będzie cały czas dopuszczone. Tu w 90% niewiele się zmieni, bo w ponad 90% polskie wędliny spełniają już te normy, nisze, które są, które będą wprowadzone od 1 września, czyli zawartość benzoalfa pirenu poniżej 2 mikrogram na 1000 gram i zdecydowana większość polskich wędlin te warunki spełnia, natomiast część może mieć problemy i tutaj yy, mamy pewne propozycje, ale na dzisiaj sprawa wygląda tak, że to rozporządzenie weszło w życie 19 sierpnia 2011 roku, to pilotował w ramach negocjacji minister zdrowia, ale konsultacje były z organizacjami rolniczymi i tu trzeba otwarcie powiedzieć, że organizacje rolnicze, różne związki wędliniarskie wtedy nie zwracały na to uwagi. Teraz termin się zbliża, więc jest pewien problem, natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wszystkie lata, każdy zakład produkcyjny powinien mieć wyniki badań, czy te jego wędliny spełniają te normy do 5 mikrogram yy, obecnie, które obowiązują, tego nie ma, to uważam, że wielu może się uderzyć tutaj w piersi, ale zakłady są za to odpowiedzialne i żeby ten problem rozwiązać, yy, spotykamy się z przedstawicielami tej branży w różnych częściach kraju, ale 5 lutego w Warszawie w Ministerstwie zaprosiliśmy i tu proszę też ewentualnie media, poprosimy o to, że 5 spotykamy się w Warszawie na roboczym spotkaniu z przedstawicielami tej branży, która ma problemy ze wszystkich województw, tu prowadzimy te zaproszenia przez marszałków województw, przedstawicieli wszystkich organizacji, rzeźników, wędliniarzy, Izbę Produktów Regionalnych, lokalnych, y, oczywiście będzie by, byłem u Pana Ministra Rukowicza, bo za to też odpowiada, y, będzie wiceminister, będzie Główny Inspektor y, tej Inspekcji Sanitarnej, będą departamenty, będą laboratoria, Instytut Weterynarii w Puławach, chcemy włączyć się w to, żeby pomóc w dostosowaniu się tych zakładów, które mogą mieć problemy do 1 września i jako Ministerstwo Rolnictwa zrobimy wszystko, żeby żaden zakład nie utracił produkcji, nie zaprzestał tej działalności, żeby nie, utra żeby nie utracono żadnego miejsca pracy. I skoro nie ma tych wyników badań, a ich nie ma, czyli my faktycznie nie wiemy bardzo, o czym mówimy, najpierw trzeba zbadać, tak, ile te produkty zawierają benzoalfapirenu, czy chryzenu, czy benzoantracenu, bo jest wiele innych związków, a wiadomo, że są to substancje rakowe, badania były prowadzone przez wiele lat i ja uważam, że powinniśmy się skoncentrować na wypełnieniu tych norm, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy zdrową, naturalną żywność, bo rak w Polsce to wcale nie jest też chlubną chorobą i uważam, że w tym kierunku powinniśmy działać i oprócz tych diagnoz jesteśmy przygotowani, żeby przeprowadzić szkolenia, bo są różne techniki wędzenia, Najlepiej to, jak się to dzieje przez dyma nie przez ogień, nie? bo tutaj jest wiele y, zagrożeń, wtedy właśnie jest y, duża koncentracja tych WWA i kiedy będziemy znali wyniki, przewidujemy szkolenia i wspólnie będziemy się zastanawiali tam, gdzie może trzeba zmienić technologię wędzenia czy zmienić wędzarnię, żeby nie było takiej niskiej odległości tego paleniska, żeby to się działo przez dym. Tutaj istnieje wiele technologii, mamy świetne instytucji i pomożemy dostosować się tym rzemieślnikom do tych nowych warunków, bowiem tak jak Państwo obserwujecie, niedawno taki światowy portal, internetowy, który no, ocenia poszczególne państwa pozycje żywności, ale innych produktów, podał, że polska kiełbasa nie ma sobie równych w świecie, że jest to najlepsza kiełbasa, tak jak i wiele produktów w gospodarce żywnościowej, więc szczególnie o tę branżę będziemy tutaj dbali. Chciałbym poinformować o tym, że właśnie i dopomożemy tej branży, wspaniałej branży dostosować się do tych nowych warunków i na tym skoncentrujemy właśnie naszą y, działalność.